Kalendarz adwentowy Inside Baseball. Dzień piąty. Japoński kucharz pokonał niedźwiedzia ruchem judo. W trakcie gotowania. <laughs> Musiałem wygooglać tego newsa, bo wydawał się zbyt fajny, żeby istniał naprawdę. Ale okazuje się, że znalazłem go na różnych stronach. Więc tak, to jest prawda. Okay. Wszystko wydarzyło się w teni. To jest warsztat, ramen, w ogóle ramen workshop. <laughs> czy to znaczy, że to jest kuchnia, która, którą nazwali warsztatem, czy to były warsztaty z ramen? 57-letni pracownik w mieście Sanohe, w prefekturze Aomori, co jestem pewien mówi wam bardzo wiele. Przygotowywał składniki na ramen z tyłu sklepu o 5 godzinie w nocy, czyli to był jednak sklep, to nie były warsztaty. I zobaczył mhm. coś czarnego, co się porusza. I skoczył na niego niedźwiedź. Tu teraz chciałbym powstrzymać Twoje, jakby twój, twój zapał, Mateusz. To był jednometrowy niedźwiedź, to był taki, taki mniejszy. Ma niedźwiadek. To nie był nie z, z. To nie był Jogi, to był Bubu. <laughs> to, to był Bubu. To nie był rewenant z Leonardo DiCaprio. Nie, czekaj, to nie Leonardo A. był w Revenancie, to był. Był Leonardo DiCaprio w To tak? zostało Skara za to pierwszy. To nie był ten z wielkimi ustami? Nie, to, to nie było. Dobra. E Skoczył na niego i zaatakował jego twarz, kucharz nie mógł go uniknąć, został podrapany przy oku, jak przejrzysz sobie ten artykuł, zobaczysz jego podrapane oko i próbował go powstrzymać, próbował go bić go pięściami, ale wiesz, niedźwiedź jest ciężki, niedźwiedź jest gruby, za bardzo nic nie działa, więc postanowił użyć ruchu judo, wykonał e, osotogari, to jest klasyczny rzut judo i rzucił e, zwierzę do tyłu. A niedźwiedź był tak zszokowany, że pozbierał się na nogi i uciekł. Uh, nice. Wiesz co, nice. Wiesz, wiesz, co mi się to kojarzy? Z tym, jak robisz CV do pracy, ale stwierdzasz, że wrzucisz My po prostu jakieś rzeczy. Ja znam judo, może dodam to do swojego CV. W tym momencie wydaje mi się, to że, to robiasz, że to ma sens. To jest, to, jest, to jest kolejny slash job. Czyli kucharz za dnia, a... No, wiesz, walcząc z Judo, superbohater wieczorem. No. Jest taki e... Spiderman japoński. Berman. Ramen. Ram, ramen. <laughs> Czyli człowiek słońca. Człowiek kozio ko kozioł. No człowiek słońca, ramen. Człowiek, tak, człowiek Bóg Słońca. E, chciałbym zauważyć. Człowiek, człowiek, człowiek, człowiek Bóg Słońca. Człowiek Bóg Słońca, po zupełnie. <śmiech> pół człowiekiem, pół Bogiem Słońca. To jest bardzo powszechne w mitologii. Kiedy Sasaki, menedżer z sklepu, przyszedł kilka minut później. To w ogóle wygląda jak a? ten właśnie człowiek, ten, że to, że ktoś jest Bogiem Słońca po, po godzinach, czy właśnie normalnym <śmiech> licealistą za dnia, a wieczorem Bogiem Słońca, to to jest chyba fabuła każdego anime, też, nie? No, ale też w naszej ekonomii tak naprawdę każdy potrzebuje drugiej pracy, więc, wiesz, nie jest to dziwne. I love this No. Słuchaj, kiedy jego szef przyszedł kilka minut później, to zastał go spokojnie robiącego zupę z krwawiącą twarzą. Co chciałbym zauważyć, nie jest zbyt BHP. Wytrzyj twarz, zanim nakapiesz do zupy. Powiedziałem, bo mu, jest... musisz iść do szpitala. A on odpowiedział: to nic. Musimy otworzyć sklep. Oczywiście. To brzmi jak: yy, no, ciekawe, jakie ma, ciekawe, jaka jest jego rata kredytowa. Do no, szefa czy pracownika? No, no, jeżeli mówi: muszę otworzyć, to nic, musimy otworzyć sklep. No, to pracę, zakładam: pracownika. Kredyt się za mnie spłaci. Ale co ciekawe, W Ameryce to wiesz, w Ameryce musiałby z razu zacząć handlować metamfetaminą, żeby zapłacić za rachunki, więc... <śmiech> Ciekawa rzecz, która może być trochę rasistowska, to że jest napisane w artykule, że mężczyzna nie ma żadnego doświadczenia w, ze sztukami walki. W takim razie jak wykonał ten rzut judo? Czy to kolejny dowód, że każdy Azjata zna sztuki walki? Oczywiście, mi się to przy, mi od razu przypominać ten yy... Shaolin Soccer. Tak, był starym dziadkiem, <grym> który był na osiedlu. Musiał być mistrzem. <grym> tak, był starym dziadkiem, który był na osiedlu, bo uczyła go jego mama, która w wałkach, yy, między innymi w wolnym chowem, w innych chwilach robiła judo. Podoba mi się, że koleś mówi... Nie wierzyłem własnym oczom, mój telefon nie przestawał dzwonić. Moja córka zadzwoniła do mnie spytając się, czy wszystko jest w porządku. Rodzic, przyjaciele pytali, nawet burmistrz do mnie zaraz przyszedł i zapytał się, czy wszystko jest w porządku. Koleś, koleś w ogóle to też pokazuje, jaka jest różnica między kobietami a mężczyznami, jeśli chodzi o atencję. Koleś <grym> odpowiadał <grym grym> prawie nie i mówi, zdziwiło mnie to, że ludzie pytali czy ze mną wszystko w porządku. Był w wiadomościach. <laughs>